jonodak tartgar nie On już nie wejdzie tym razem Tak już są dupy, darzyn wir Tak kiedy ty gadam Przeczwany trap Nie wiadomo co w tych orzech dwudzi Nie strumień Chodź po, po gazę Zobacz do słońce i zmarz trochę drwi To co się dzieje to nie jest film nie wiesz, o co chodzi, tak, o co? Mi, e. Ja już ci niosę, ten niewielki znik Każdą częścią ciała czułem, że to przecież dla mnie gig. Jestem nim, to mi tutaj będzie prawo pił Tyle lat minęło i nie muszę się tym męczyć, męczyć z nim Ej. Yo, jako też to mi na no serio Ja nie mam czasu na ten zrytif ty... Był dziewięć sześć rok, kiedy wpadłem na ten tor Dziwne czasy, żeby wytłumaczyć kom. W jednej dzielni miałem dwie chusteczki, w drugiej starych grosz Były to czasy, w których drogi nie rysował telefon Twarz zanurzona w książce lacunckiego, soul fresh Kiedy to przez przypadek, włączam mi się sekwinter. Jak po pierwszej gandzie, nie był śmieszny, ale jednak trochę lęka, Wszystko brzmiało tak cudownie Jeden drugim połączony kręg Do starej krainy wracam tylko, żeby coś tam chapnąć Żeby coś tam gdzieś Zobić parę skuch, nim znowu będą Nim znowu będą Kurwie syn, nie Ej Ej. Hey. Yo, jak gadasz to gada mi na serio nie mam czasu na ten zrytifan Yo, znowu słychać dobry kin Różuj na tybie, wejdzuj no yo, Daj mi na serio hey, hey. Ja Nie mam czasu na ten zryty flow Ey go Znowu słychać dobry gig On już nie wejdzie tym razem hey, hey, hey. On już nie wejdzie tym razem hey, hey, hey.